Pan Norbert Pawluczuk, firma Samasz, organizator dzisiejszego spotkania bicia rekordu Guinnessa kosiarkami, zestawem firmy Samasz. Panie Norbercie, zbliżamy się do półmetku. Co się dzieje na trasie? Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o bicie rekordu i o stan rekordu? Czy jesteście w stanie go pobić na półmetku? Chciałbym na początku sprostować, że my nie bijemy rekordu, a ustanawiamy rekordu. Tak jak, tak jak wcześniej wspominaliśmy, jeszcze żadna firma nie podjęła się próby stanowienia takiego rekordu. Jesteśmy pierwszą firmą, tym bardziej jesteśmy dumni, bo jesteśmy polską firmą. Ustanawiamy ten rekord, tak jak mówiłem, na początku w centrum Polski. Wszystko przebiega zgodnie z naszymi założeniami i z planami. Tak jak wcześniej wspominał pan prezes Maciej Stolarski, mamy średnią 17 hektarów na godzinę, to jest powyżej naszych oczekiwań. Niemniej jednak ten wynik musimy utrzymać, a wiadomo, będzie różnie, bo łąki są różnej wielkości, na uwrociach zwłaszcza dużo czasu tracimy. Tutaj tak jak przed chwilą spoglądał na zegarek, został jeszcze 10 minut do półmetka, można powiedzieć, z ustanawiania tego rekordu. No i jeżeli dalej utrzymamy to tempo, to wszystko powinno się zakończyć sukcesem. Świetnie. Maszyny sprawują się bez zarzutu? Tak, na razie nie mamy y, żadnych zgłoszeń awarii, także wszystko jest jak najlepszym porządku. Zarówno jeśli chodzi o y, nasz zestaw kosiarek, jak i, jak i ciągnik. Czyli na półmetku optymistyczna informacja dla y, internautów, że panujecie nad sytuacją? Tak, oczywiście.